Łukasza, rozdział dwudziesty A przybliżało się święto prześników, które zowią Paschą. I szukali przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie, jakby go zabić. Bali się bowiem ludu. A wstąpił szatan w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z liczby dwunastu. Ten tedy odszedłszy, zmówił się z przedniejszymi kapłanami i z przełożonymi straży, jakby go im wydać. I uradowali się i umówili się z nim, że mu dadzą pieniądze. I zgodził się i szukał sposobności, aby im go wydać bez rozruchu. A przyszedł dzień prześników, którego miał być zabity baranek paschalny. I posłał Piotra i Jana mówiąc, idźcie i przygotujcie nam baranka paschalnego, abyśmy jedli. A oni mu rzekli, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali. A on rzekł do nich, oto gdy do miasta wchodzić będziecie, Spotka się z wami człowiek niosący dzban w wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi domu, nauczyciel pyta, gdzie jest izba, w której by jadł baranka paschalnego z uczniami swymi. A on wam wskaże pokój wielki, usłany, tam przygotujcie. Odszedłszy tedy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali baranka. I gdy przyszła godzina, usiadł u stołu i dwunastu apostołów z nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem tego baranka jeść z wami przed moją męką, bo opowiadam wam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy rzekł, weźcie to i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, nie będę więcej pił z owocu winnej latorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa. Ale oto ręka tego, który mię wydaje, ze mną jest u stołu. I syn człowieczy wprawdzie odchodzi, tak jak postanowiono, ale biada człowiekowi owemu, który go wydaje. A oni zaczęli pytać jeden drugiego, Któż by to z nich był, Co by to miał uczynić? A wszczął się też spór między nimi o to, Kto z nich ma być uważany za większego. A on im rzekł, Królowie narodów panują nad nimi, A którzy nad nimi władzę mają, Dobroczyńcami nazywani bywają. Wy zaś nie tak, Lecz kto największy jest między wami, Niech będzie jako najmniejszy. I kto jest wodzem, Niech będzie jako ten, co służy. Bo któż większy jest? Czy ten, co siedził u stołu, czy ten, co służy? Czy nie ten, co siedził u stołu, ale ja jestem w pośrodku was jako ten, co służy. A wy jesteście tymi, którzy wytrwaliście przy mnie w pokusach moich. I ja przekazuję wam, jak mi przekazał Ojciec mój Królestwo abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie moim i siedzieli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich. I rzekł Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja i Ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich. A on mu rzekł, Panie Gotów jestem z tobą iść i do więzienia i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć tego zaprze, że mnie znasz. I rzekł im, gdym was posyłał bez worka i bez torby i bez obuwia, czy wam czego brakowało? A oni rzekli, niczego. Wtedy im rzekł, ale teraz, kto ma worek, niech go weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi go. Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi wypełnić na mnie to, co napisano. Ze złoczyńcami policzony został, bo i to, co o mnie napisano, spełnia się. A oni rzekli, panie, oto tu dwa miecze. A on im rzekł, wystarczy. I wyszedłszy udał się według zwyczaju na górę oliwną, a szli za nim i uczniowie jego. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia, a ukląkszy, modlił się, mówiąc Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I w śmiertelnym boju jeszcze więcej się modlił i był pod jego jak krople krwi ściekające na ziemię. I wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów swoich i znalazł ich śpiącymi ze smutku. I rzekł im: Cóż śpicie? Wstańcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie. A gdy jeszcze mówił o to zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z dwunastu, szedł przed nimi i przybliżył się do Jezusa, aby go pocałować. A Jezus mu rzekł, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu, panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich, sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho prawe. Ale Jezus odpowiadając, rzekł, zaniechajcie tego, a dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go. I rzekł Jezus do przedniejszych kapłanów i do przełożonych straży świątyni i do starszych, którzy przyszli przeciwko niemu, jak na zbójce wyszliście z mieczami i z kijami, gdym codziennie bywał z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, ale to jest godzina wasza i moc ciemności. A pojmawszy go, prowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka. A gdy rozniecili ogień w pośrodku podwórza i wespół siedli, usiadł i Piotr między nimi. A ujrzawszy go jedna służąca u ognia siedzącego i pilnie mu się przypatrzywszy, rzekła, i ten z nim był. A on się go zaparł, mówiąc, niewiasto, nie znam go. I po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł, i tyś jest z nich. Ale Piotr rzekł, Człowiecze, nie jestem. I gdy upłynęła jakby jedna godzina, ktoś inny twierdził, mówiąc Prawdziwie i ten z nim był, bo to także Galilejczyk. A Piotr rzekł Człowiecze, nie wiem, co mówisz. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, kur zapiał. A pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo pańskie, jak mu był powiedział Pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I Piotr, wyszedłszy, gorzko płakał. A mężowie, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego, bijąc Go i zakrywszy Go, bili w twarz i pytali, mówiąc, Prorokuj, kto cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw mówili przeciwko Niemu. A gdy dzień nastał, zeszli się starsi ludu i przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie i przywiedli Go do rady swojej, mówiąc, Czyś Ty jest Chrystus? Powiedz nam. I rzekł im, jeśli wam powiem, nie uwierzycie, a jeśli zapytam, nie odpowiecie mi i nie wypuścicie mię. Odtąd będzie Syn Człowieczy siedział na prawicy Majestatu Bożego. I rzekli wszyscy, tyś tedy jest Syn Boży? A on rzekł do nich, wy powiadacie, że ja jestem Nim. A oni rzekli, po cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa, wszakżeśmy sami słyszeli z ust Jego.